Dzisiaj na konferencji prasowej w Tarnowie Podgórnym u John Deera graliśmy w grę Monopoly. No, rzadka sprawa jak u dilera maszyn rolniczych. Jednym z graczy był pan Piotr Dziamski. No i przegrał w tej grze. Gra toczyła się o to, kto lepiej wykupi sobie pakiety, inne usługi dodatkowe, a w związku z tym będzie mieć dodatkową ochronę swoich maszyn, a w związku z tym swoich upraw, a kto nie. Pan Piotr okazał się być graczem konserwatywnym i przegrał choć prawdę powiedziawszy sądziłam, że przegra znacznie bardziej. Jak pan to ocenia? Wcieliliśmy się, koleżanka i ja, wcieliliśmy się w dwóch graczy. Koleżanka była bardziej skłonna na inwestycje w systemy rolnictwa precyzyjnego, w ochronę pogwarancyjną, w różnego rodzaju pakiety przeglądowe i tak dalej. Również w rolnictwo precyzyjne, telematyczne rozwiązania. No i to powoduje, że ona miała możliwość potem wykorzystywania tych narzędzi w tych różnych pakietów i usług podczas już prac polowych, kiedy napotykała na różne wyzwania. Ja natomiast starałem się być bardziej pościągliwy, konserwatywny, mniej otwarty na innowacyjne, cyfrowe rozwiązania, taki tradycyjny, standardowy, nie umniejszając, nie ubliżając nikomu standardowy rolnik jednocześnie troszeczkę, że tak powiem oszczędzający, żeby jak najniższą inwestycję ponieść najniższym kosztem. Suma sumarum oczywiście koleżanka zyskała, ponieważ w kolejnych latach, kiedy napotyka się na to, że należy maszynę wyregulować czy, czy skalibrować i ja muszę czekać na przejazd na przykład jakiegoś wsparcia serwisu, godzinę na przykład, ona uzyskuje takie wsparcie zdalnie poprzez system zdalnego wglądu do monitoru, maszyny w ciągu kilku czy kilkunastu maksymalnie minut. Tak? No właśnie, bo te wszystkie systemy serwisowe sprowadzają się do tego, że jakby z góry płacimy tak jakby abonament za pewne czynności, które później firma będzie świadczyć na naszą rzecz, gdy my będziemy w polu. Dokładnie. Część tych systemów jest płatnych w pakiecie o obsługowym, który podejmuje się z dealerem, negocjuje się z nim, ustala się, co w tym pakiecie ma być, tak? A część jest bezpłatna. Tak na przykład JD Link w tej chwili oferowany jest bezpłatnie do wszystkich maszyn wyposażony jest w standardowym wyposażeniem w każdej maszynie, w każdym ciągniku 7R, 8R, 9R, również 6R wyższej mocy. A w tych starych ciągnikach można doposażyć? E, jak najbardziej. Można to posażyć. One były wcześniej też wyposażane, ale rolnicy za aktywację musieli musieli, musieli tutaj dodatkowo zapłacić. Tak? Więc rezygnowali. Więc rezygnowali. Ale na szczęście ci, którzy mają w starszych maszynach, nie jest temat zamknięty. Cały czas mogą mają otwartą bramę do wykorzystywania i korzystania z tych technologii w przyszłości. Tutaj w tej prezentacji nie podkreśliliśmy tego, ale prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie te maszyny na rynku wtórnym wyposażone w systemy sterowania automatycznego systemem satelitarnym, czy telematy, wyposażone w systemy telematyki, czy by, które były w poprzednich latach swojego okresu użytkowania pod ochroną pogwarancyjną będą miały zdecydowaną wyższą wartość na rynku wtórnym. Dlaczego? Po pierwsze, e, maszyny objęte ochroną pogwarancyjną, czyli wydłużoną gwarancją zawsze są serwisowane na czas przez dilera, ponieważ w ramach gwarancji klient dokonuje takiego taki przeglądu u dealera. Po drugie, wszystkie części nie są jakieś zamienniki, używane, dorabiane, tylko są wykorzystywane nowe, oryginalne, ponieważ jest gwarancja. Tak? W związku z tym kolejna, trzecia część, trzecia wartość dodana do takiej maszyny używanej, to są systemy właśnie te telematyczne, czy rolnictwa precyzyjnego, sterowanie satelitarne. Powoduje to to, że klient w takiej używanej maszynie, kiedy ją zakupuje, ma już otwartą furtkę do dalej stosowania, do zastosowania z siewnikiem, gdzie jest sterowany, sterowany również za pomocą tego systemu, do zastosowania z rozrzutnikiem nawozu, do zastosowania z opryskiwaczem. Czyli tego typu maszyny na rynku wtórnym są i będą w kolejnych latach, bo tych maszyn będzie coraz więcej, miały wyższą wartość rezydualną tak, na rynku wtórnym. To powoduje, że obecni właściciele no, uzyskają wyższą sprzedaży, wymianie na nowy wyższą wartość tej maszyny. I wróćmy jeszcze na chwilę do tej gry monopoli, w którą dzisiaj graliśmy. Sądziłam, że Pan przegra znacznie bardziej, a w ostatecznym rozrachunku na polu bilans przegrał Pan o kilkanaście procent zaledwie, a sądziłam, że to będzie o połowę. <śmiech> Staraliśmy się znaleźć jakieś tam takie rozsądne proporcje, też nie przejaskrawiać, ponieważ sam system automatycznego, satelitarnego prowadzenia powoduje, że na samych przejazdach, czyli tu tak jak jeden z naszych tu gości, rolników, pan Mariusz prezentował, że na samych przejazdach ta oszczędność jest 8%, tak? czyli poprzez nakładki i tak dalej... E o 8% mniej przejazdu zrobimy, czyli mniej spalimy paliwa. Mniej spalimy paliwa, mniej zużyjemy yy, środka ochrony roślin, mniej zużyjemy nawozu, mniej zużyjemy również materiału siewnego. Sam 8%, ale też i kolejne wartości, że na przykład ten nawóz czy środek ochrony roślin będzie dawkowany precyzyjniej tak? w miejsca tam, gdzie jest on potrzebny dzięki y, właśnie temu systemowi. Kolejna rzecz, że będziemy mogli pracować szybciej trochę. Nie będziemy musieli y, z, dzielić swojej uwagi na kontrolę z tyłu maszyny, czy pracujemy z, po, po znaczniku i tak dalej, i tak dalej, tylko sam już ciągnik nam prowadzi, steruje maszyną, odpowiednio dozuje, my zdecydowanie szybciej pracujemy, czyli wyższa wydajność. Także za tym idą jeszcze inne korzyści, które trudniej, trudno jest nam, że tak powiem, macalnie wyliczyć i, i określić, bo wszystko zależy od specyfiki produkcji gospodarstwa. Kiedy to będzie gospodarstwo warzywnicze, tym te oszczędności będą w kwocie znacznie większe. znacznie większe. Kiedy to jest standardowe gospodarstwo, tym w porównaniu do warzywniczego, takiej wys wysokotowarowej produkcji, one będą niższe. No ale kilkanaście <śmiech> procent przy kilkudziesięciu hektarach, to już jest kwota no, nie do pogardzenia. No jak, jak usłyszeliście Państwo z ust naszego gościa, rolnika, Pana Mariusza, tam wymieniał 100 zł na hektar. Tak? Zyskuje. Drodzy Państwo, no to po policzmy sobie, 100 zł większa kwota za pszenicę, za powiedzmy 8 ton pszenicy. Tak? O 100 zł więcej, czyli 100 podzielić przez 8, 12 zł. Zawsze jest ta kwota wyższa. Mówimy tu tylko o jednym hektarze. Kiedy ma ktoś 50 hektarów, no to mamy 5000 zł, a jeśli ktoś ma 100 hektarów, no to już w tym momencie jest 10 10000 zł. Nie?